To WL pera 2002 rok. WBU. WBU słuchaj, Osiedlowy grumbacki projekt. Pierwsze demo. Nielegal cienia z nawija. Cienia z obserwator. Życia z ławki. Komentator. Tylko twardy prawdy. Opisuje jego najdrobniejsze szczegóły. Bo to hip historię Historie przeżycie pisane. W bloku ukryty. Chłopak melodie życia nuci. Bez bajery. To głęboki przekaz szczery. To WL pera, grunwarski przekaz. Posłuchaj.